Witam was wszystkich, drodzy bracia, siostry, mili goście z bliska i z daleka. Jesteśmy razem, aby wielbić naszego Boga, aby wsłuchiwać się w Jego głos, aby też wzajemnie pobudzać się do pobożności, do prowadzenia życia, które jest miłe naszemu Bogu. Przeczytajmy trzy miejsca z Bożego Słowa. Najpierw kilka wierszy z Psalmu 139. Przy okazji przypominam o wyłączeniu, wyciszeniu telefonów komórkowych, żeby nam tu nie przeszkadzały, nie dzwoniły. Psalm 139. I przeczytajmy wiersze od 7 do dwunastego. Psalmista zadaje pytanie, dokąd ujdę przed Twoim Duchem i dokąd ucieknę przed Twoim obliczem? Czy jest takie miejsce na ziemi, czy też w całym stworzonym w wszechświecie, gdzie człowiek mógłby znaleźć się w miejscu, gdzie nie ma Boga. Psalmista rozważa kilka opcji. Po pierwsze mówi, gdybym wstąpił do nieba, ty tam jesteś. Oczywiście, kiedy mówimy niebo, to w pierwszej kolejności myślimy Bóg. To jest miejsce Jego chwały. To jest miejsce, w którym dzieje się doskonale Jego wola. Tak jak Pan Jezus nauczył nas, byśmy modlili się, bądź wola Twoja, tak jak jest w niebie, tak żeby była na ziemi. A więc psalmista mówi, gdybym wstąpił do nieba, to oczywiście, że tam jesteś. Ale gdybym, mówi dalej, skrył się w świecie zmarłych, tam gdzie jest śmierć. Czy tam też jest Bóg? Tak, mówi, jesteś i tam. Również w krainie śmierci. Niebo to jest krainą życia krainą chwały, krainą światła. W hebrajskim myśleniu świat zmarłych to miejsce Sheol, miejsce, gdzie była ciemność, gdzie była cisza, gdzie nie było życia. Ale mówi, tam, tam też jesteś. Bóg jest nawet w tamtym miejscu. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki i zamieszkał na krańcu morza. Znowu dla Izraelitów tamtych czasów, kiedy myśleli o najodleglejszych miejscach, to myśleli o miejscach za morzem, na krańcu morza. A więc w ich, w ich mentalności najdalej oddalone miejsce od lądu, gdzie nie ma ludzi, gdzie nie ma nic chyba, tylko woda. Mówi Nawet tam prowadziłaby mnie Twoja ręka, uchwyciłaby mnie Twoja prawica. Gdybym powiedział, niech ciemność mnie ukryje i noc zgasi światło wokół mnie. Czy Bóg widzi w ciemności? Bóg stworzył masę stworzeń, zwierząt, owadów, które widzą w ciemności. O ileż bardziej ten, który dał wzrok tym wszystkim stworzeniom. To i ciemność nic nie skryje przed Tobą, noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Innymi słowy, psalmista rozważa różne opcje, miejsc na ziemi, sytuacji na ziemi, okoliczności na ziemi i mówi, Boże, Ty jesteś wszędzie. Nie ma miejsca, gdzie Ciebie by nie było. Przeczytajmy jeszcze z dziejów apostolskich, z 17 rozdziału, gdzie apostoł Paweł przemawia do uczonych swoich czasów. Psalmy, jak wiemy, były wyrazem rozmyślań pobożnych ludzi. Psalmy były wyrazem ich modlitwy, ich pytań, ich wątpliwości, czasami ich frustracji. W psalmach znajdujemy całą gamę różnych ludzkich odczuć, myśli, pytań właśnie. Jest to jedna z takich pięknych, poetyckich ksiąg w Biblii, gdzie ludzie zadają sobie trudne pytania, tak jak tutaj psalmista, czy jest miejsce, gdzie można by ukryć się przed Bogiem, że Bóg by nas nie widział. Natomiast w dziejach apostolskich mamy historyczny zapis pewnych wydarzeń, które miały miejsce w życiu wczesnego Kościoła. Mamy zapis kazań, czy streszczenie tych kazań, przemówień, rozmów z różnymi ludźmi. A więc tutaj już nie mamy do czynienia z poezją, tutaj mamy do czynienia z takimi twardymi faktami historycznymi. Apostoł Paweł też jest człowiekiem, który jest dobrze zaznajomiony z literaturą hebrajską, również z tą częścią poezji, ale jest też człowiekiem światłym, człowiekiem wykształconym, który też rozumie filozofów greckich, rozumie ludzi światłych, swoich, swoich czasów. I do nich przemawia w taki sposób. Dzieje apostolskie, 17 rozdział od 24 wiersza. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w przybytkach czy w świątyniach zbudowanych ludzką ręką, ani też nie służy mu się ludzkimi rękami, tak jakby on czegoś potrzebował. Nam się może wydawać, że wiele miejsc na tej ziemi jest właśnie takimi miejscami, gdzie... Ludzie pielgrzymują, żeby spotkać się z Bogiem. Zbudowali piękne świątynie, robiące wrażenie na człowieku, robiące wrażenie na nawet tych, którzy nie wierzą w Boga. Ale są to piękne miejsca, miejsca pełne jakichś wyrazów ludzkiej twórczości i artyzmu. I wielu ludzi utożsamia Boga właśnie z takimi miejscami. Przychodzi, przyjdą do takiego miejsca i mówią, to jest Kościół? Co to jest? No nie, to nie jest Kościół. Chwała Bogu, to nie jest Kościół. Wiemy, że Bóg nie mieszka w budynkach. Bóg mieszka w ludzkich sercach. To my jesteśmy Kościołem. To gdy my się tutaj zbieramy to wtedy możemy powiedzieć, że Kościół się zgromadził. Bóg, jak czytamy, nie potrzebuje niczego. On nigdy niczego nie potrzebował, niczego nie potrzebuje i nigdy nie będzie niczego potrzebował. Ludziom się wydaje, że Bóg potrzebuje różnych rzeczy, że Bóg nas potrzebuje, i że bez nas to sobie nie da rady w tym czy w tamtym. Ale prawda jest taka, że Bóg niczego nie potrzebuje. I chociaż z jednej strony wzywa nas do tego, byśmy Mu służyli, to nie dlatego, że On czegoś potrzebuje. Musimy to rozumieć, że Jego wezwanie do nas, by Go wielbić, by Go wywyższać, by się do Niego modlić, by Mu służyć w praktyczny sposób, pomagając innym, to nie wynika z jakiejś Bożej potrzeby. To raczej wynika z Jego przeznaczenia nas do pewnych zadań, do pewnych celów. Bóg stworzył nas, abyśmy poznawali Go, abyśmy zaufali Mu, Abyśmy pokochali Go i abyśmy w wyrazie naszej miłości i poznania Go służyli I nasza służba Bogu jest realizacją celu naszego istnienia. Kochani, my nie gromadzimy się tutaj i nie przychodzimy, żeby tutaj Bogu dać coś, czego On nie ma. W Nim nie ma żadnych braków, w Nim nie ma żadnej potrzeby. On jest tym, który ma wszystko, co chce. On jest jedynym, który jest niezależny od nikogo i od niczego. My i wszelkie inne stworzenie jesteśmy w masie rzeczy zależni od siebie wzajemnie. Jesteśmy zależni od Boga przede wszystkim. Jesteśmy zależni od otaczającego nas środowiska. Wystarczy, że na chwilę zabrakłoby nam powietrza i już byśmy zakończyli nasz żywot. Jesteśmy bardzo zależni od masy czynników. Natomiast Bóg jest niezależny od nikogo i od niczego. Niczego nie potrzebuje. Ja apostoł Paweł mówi o takim Bogu. Przemawia do tych myślących ludzi swoich czasów i mówi, że Bóg niczego nie potrzebuje, gdyż On sam Daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Absolutnie wszystko od Niego pochodzi. On jest dawcą wszystkiego. On jest stwórcą wszystkiego i On jest tym, który sprawia, że, zobaczcie, tyle tysięcy lat na tym świecie nie brakuje powietrza dla wszystkich ludzi, zwierząt. Nie brakuje jedzenia. Owszem, wiele ludzi głoduje, ale to dlatego, że ludzka pazerność powoduje, że masa ludzi ma nadmiar, a, znaczy masa, tak naprawdę niewielka część ludzi ma nadmiar, ogromny nadmiar, a masa jest głodna. Ale to nie wynika z tego, że na tej ziemi czegoś brakuje dla ludzi. Bóg tak stworzył tą ziemię i tak troszczy się o tą ziemię, że jest dla wszystkich wszystkiego dosyć. To od Niego pochodzi wszelki dobry dar. I dalej apostoł Paweł mówi, że On z jednego uczynił wszystkie narody, aby mieszkały na całym obliczu ziemi, ustalając określone czasy i granice ich zamieszkania. A więc Bóg jest suwerennym władcą na ziemi, który również rządzi historią tego świata. Jest wiele wydarzeń historycznych, jest wiele rzeczy, które dzisiaj się dzieją na ziemi. Tutaj przed rozpoczęciem nabożeństwa rozmawiałem z jednym bratem, który właśnie opowiada mi o tych różnych szaleństwach, które się dzieją na ziemi, o jakichś planach złych ludzi, którzy mają jakieś swoje złe intencje i forsują te swoje pomysły. I możemy patrzeć na wiele z tych rzeczy i rzeczywiście niepokoić się Widząc, jak to zło coraz bardziej staje się jawne, coraz bardziej staje się takie niezakamuflowane. A jednak cały czas, jako ludzie wierzący, powinniśmy pamiętać, że nad tym wszystkim, co ludzie robią i nawet moce ciemności, jest suwerenny władca Bóg, który jest Alfą, który dał wszystkiemu początek i który jest Omegą, który wszystko zakończy według zamysłu swojej woli. I o tym nie możemy zapominać, że mamy do czynienia z Bogiem, który jest ponad wszystkim. I czytamy, że Bóg zrobił to wszystko, Bóg, Bóg tak działa w tym świecie, aby narody szukały Boga. Aby narody szukały Boga. Czy Go może nie wyczują i nie odkryją, chociaż nie jest On daleki, od każdego z nas. Z jednej strony Biblia wiele mówi na temat szukania Boga. Z drugiej strony mówi na temat tego, że Bóg objawia się nawet tym, którzy Go nie szukają. Wszędzie wokół nas są niewidzialne fale. Przestrzeń wokół nas jest nimi przesycona. Dzięki tym niewidzialnym falom możemy rozmawiać przez telefon, możemy słuchać radia, możemy włączyć telewizor i obejrzeć wiadomości. Nie widzimy tych fal, ale myślę, że nikt z nas nie wątpi w ich istnienie. Czy ktoś z was kiedyś widział falę telewizyjną, czy komórkową, czy jakąś inną? Ale nie wątpimy, że one są wszędzie wokół nas. Otaczają nas, przenikają nas, przenikają te wszystkie budowle, miejsca. Hmm. Są one niewidoczne dla naszego oka, ale ciągle korzystamy z ich Możliwości przenoszenia różnych sygnałów. Nasz Bóg jest niewidzialny. Wielu ludzi mówi: Pokaż mi Boga. Nigdy nie widziałem Boga. Jak mogę wierzyć w Boga, którego nigdy nie widziałem? Nie ma problemu, żeby wierzyć w fale radiowe, których nigdy nie widział. Nie ma problemu, żeby wierzyć w swój mózg, którego nigdy nie widział, ale ma problem. Wielu ludzi ma problem żeby wierzyć w Boga, którego nie widzieli. Biblia mówi nam, że Boga nikt nigdy nie widział i widzieć nie może. Mieszka w światłości niedostępnej, jest niewidzialnym duchem. Oko ludzkie nie może Go oglądać. A jednak dla tych, którzy w Niego wierzą, Boży Duch może go objawić. Może go uczynić realnym, prawdziwym, bliskim. Można doświadczyć jego przemożnego wpływu i jego niezrównanej z niczym mocy. W pierwszym liście do Koryntian, to jest ostatnie miejsce, które przeczytamy, w drugim rozdziale, Apostoł Paweł mówi o tym poznaniu Boga, które przekracza nasze zmysły. Mówi o poznaniu Boga, które jest możliwe w naszym życiu dzięki obecności i działaniu Jego Ducha w nas. Nie zobaczysz Go ok okiem, nie usłyszysz Go uchem, i jeśli próbujesz Go poznać, posługując się własnym rozumem i własną logiką, też Go nie znajdziesz, nie poznasz Go. Ale Boży Duch ma moc objawić Ci Go. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli polegasz na Jego objawieniu, na Jego życiu, którego On udziela przez swego ducha. Wielu ludzi niestety błędnie odczytuje ten fragment, myśląc, że mówi on o niebie, które kiedyś będzie. Absolutnie nie. Ten fragment nie mówi o tym, co będzie. Ten fragment mówi o tym, co jest dzisiaj, teraz, dla ciebie i dla mnie. Tutaj. Ten fragment mówi o tym, co duch Boga czyni dla tych, którzy Go kochają. Dla tych, którzy Mu ufają. Zobaczcie. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg. Paweł nie mówi o czymś, co będzie. Mówi o tym, co zostało objawione już przez Boga. Nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boga i tylko Duch. Tylko Boży Duch wie, kim jest Bóg, tylko On bada Jego głębokości, gdyż jest jedno z Nim. Paweł dalej mówi, kto z ludzi wie, kim jest człowiek? Oprócz ducha ludzkiego, który jest w nim. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Słyszymy te słowa? Oko nie widziało, ucho nie słyszało, do serca ludzkiego nie wstąpiło? Jeżeli tymi środkami chcemy poznać Boga, nie ma szans Go poznać. Możemy go tylko poznać przez objawienie, które pochodzi od Bożego Ducha. Kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boga. A my otrzymaliśmy nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarza. Jeśli chcemy zbliżyć się do Boga, który nie jest daleko od żadnego z nas, jeśli chcemy doświadczyć Boga, jeśli chcemy doświadczyć Jego dobroci, miłości, łaski, przebaczenia, pokoju, radości, tego wszystkiego, co Bóg ma, Możemy tego doświadczyć tylko, jeśli pozwolimy Jego świętemu duchowi i będziemy otwarci, i będziemy w postawie pokory i uniżenia, w świadomości, że my nie możemy podjąć żadnego wysiłku i starania, by go poznać sami z siebie. On może i chce nam się objawić przez swego ducha. Szukajmy go, kochani. Prośmy. Aby przemawiał do nas, aby objawiał się nam, aby poruszał nasze serca, aby przemieniał nas przez swojego świętego Ducha, który jest nam dany. Jeśli jesteśmy w Jezusie, jeśli wierzymy w Jezusa, jeśli polegamy na Jezusie, Jego Duch mieszka w nas. I dzisiaj w żaden inny sposób, ani ja, ani tutaj muzycy, ani inni bracia, którzy będą z nami się tutaj dzielić słowem, świadectwami, nie są w stanie dać nam Boga. Możemy na Niego wskazywać, możemy zachęcać, by się do Niego zbliżyć, ale tylko Jego Święty Duch jest w stanie objawić nam tego, którego ludzkie oko nie może oglądać. Tego, który jest wszędzie, ale jest w szczególny sposób w objawieniu swej chwały. To, że Bóg jest wszędzie i to, że ludzie w Nim się poruszają i żyją, nie znaczy, że mają z Nim kontakt. To nie znaczy, że mają do Niego dostęp. Wielu ludzi całe życie jest nieświadomych, że Bóg na nich patrzy, że Bóg ich zna, że o nich wszystko wie. Wielu ludzi ignoruje Go Wielu ludzi nie kwapi się, żeby wypowiedzieć do Niego jakiekolwiek słowa. My zaś jesteśmy w tym gronie wybranych z łaski Bożej. Kochani, spliszmy się do Niego. Otwórzmy przed Nim nasze serca. Prośmy Go, aby w tym tak niekościelnym miejscu mówił do nas i poruszał nas i objawiał się nam. Możesz Go dzisiaj zobaczyć, otrzyma wiary. Możesz Go dzisiaj doświadczyć w prawdziwy, realny sposób. Powstańmy, módlmy się. Kochany nasz Ojcze, Dziękujemy Ci za objawienie siebie samego, ludziom w Twym Słowie, w historii, przez proroków, apostołów, ludzi, których powołałeś w różnych czasach. W szczególny sposób objawiłeś im swoje zamysły, swoje drogi, swoje dzieła, oglądali Twoją chwałę. I zostawili nam to świadectwo, abyśmy mogli i my odnaleźć tą wieczną drogę, drogę życia, drogę poznania Ciebie, drogę doświadczenia Ciebie. Prosimy, abyś i dzisiaj pomógł nam otworzyć się na działanie Twego świętego ducha, aby nikt z nas nie był tutaj obecny ciałem, a sercem gdzieś daleko, myślami gdzieś daleko. Pomóż nam zbliżyć się do Ciebie, a Ty, Panie, obiecujesz, że gdy my będziemy zbliżać się do Ciebie, Ty zbliżysz się do nas. Kiedy będziemy Cię szukać całym sercem, obiecujesz dać nam się znaleźć i czynisz to przez Twego Świętego Ducha, który daje nam poznać więcej, niż widzą nasze oczy, słyszą nasze uszy, i do czego jest zdolny nasz intelekt. Prosimy o Twoje łaskawe działanie w każdym z naszych serc. Daj nam wielbić Ciebie, daj nam odpoczywać w Tobie, radować się Tobą, wywyższać Ciebie. Godzien jesteś wszelkiej chwały. Amen. Zachęcam kochani bracia, siostry do modlitwy śpiewania pieśni ze zrozumieniem, że jesteśmy w Jego obecności. żeby to poznanie prowadziło nas do większej świętości, większej bojaźni, większej miłości. Potrzebujemy Ciebie i modlę się o to, żebyś objawił się nam dzisiaj, dotykał się, przemieniał nasze serca. Dziękujemy, że jesteś pośród nas i jesteś z nas. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. a Amen. Amen. a Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. nie Amen. do Pana, a on się Amen. Nie Amen. do Moje myśli bowiem nie są moimi myślami, ani wasze drogi nie są moimi drogami nie. Ale jak nie są wyższe niż ziemię, to moje drogi chceć mają wasze drogi. A moje myśli wasze myśli. bo jak spada deszcz, i śnieg nie ma i tam nie wraca, ale nawadnia ziemię i czyni ją głową, czyni ją też urodzają. Także wydaje się w tym na siebie, a z Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i po szczęści mu się w tym, do czego nie pracuje. Amen. Amen. Amen. Amen. Mhm. Znaczy tak jak jest napisane, że wiesz, kiedy stajemy, kiedy wchodzimy w naszym, jeśli naszy jest daleka, to muszę w że się troszczy, że proszę się o swoje dzieci, że je oglądasz, że nie wiem, że raz na jakiś czas przychodzisz, ale jest, jest cały czas, że swój duch przenika wszystko, w tej dzieci, w tej I nic ci nie umyka. Czasami nawet się tak Ja tak taką silność, że nam się w głowę takich w ty taki takimi ludźmi, którzy e, się za tymi nie mówią, takimi jesteśmy w jak tył, a mimo to nas pamiętasz i nie nas się kroczyć. Często się w głowie nie mieścić. Ale czytając nie wszystko może zrozumiemy, po prostu przyjmujemy to i dziękujemy, że nie jesteś jak właśnie człowiek, mimo to, że ponad wszystko wyciągnął z na swoją rękowodę i posłuchać nas swego syna aby on za nas zmarł i otworzył na drogę w ciebie i za to ci dziękuję amen. Amen. amen Panie też chcę ci dziękować Panie za tak jak prorocy pisali, tak jak tu Panie było czytane, że Twoje Słowo, Panie, wykonuje Twoją pracę, Panie, w sposób doskonały. <śmiech> Dziękuję Ci, Panie, że dosłałeś Twoje Słowo na świat, Panie, stało się ciałem, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za zbawienie, za, za Twoje dzieło, Panie. Twoje Słowo jest, Panie, doskonałe dzieło Syna Bożego jest doskonałe Panie dziękuję Ci że przyszedłeś Panie uwolnić swój lud Panie swoje dzieci Panie do twojego Królestwa Panie wołałeś Panie uświęciłeś, posażyłeś, Panie chcę Ci dziękować że i ja mogę dzisiaj Panie być w tym miejscu i dziękować Tobie że i mnie wyzwoliłeś Panie z tego ciała śmierci Panie z tego Panie Bagna, z tego Padołu, dziękuję Ci, że jesteś moim zbawicielem, że mogę Cię nazwać po imieniu, mogę Ci podziękować, Panie Jezu. Twoje imię będzie uwielbione, Panie, w Twoim kościele, w Twoim dziele. Panie, Twoje dzieło się nie zachwieje i będzie zrealizowane do końca przez Ciebie, Panie, bo, bo Twoje słowo wypełniuje Twoją wolę, Panie. Bądź wywyższony, Boże. Amen. Amen. Thank you. We wszystkim, cokolwiek dzieje się Panie. w naszym życiu, z jakimikolwiek przeciwnościami się zmagamy. Panie, w Tobie jest nasza nadzieja, w Tobie jest nasza siła. Ufamy Twojej dobrej obietnicy, że Mnie. nas nie porzucisz, Mnie. nie opuścisz, ale jesteś z nami pośród tych życiowych szkole doświadczeń, zmagań. Wierbimy Ciebie. Boże nasz, Amen. jesteś wierny i masz dobre zamysły w pośród tych wszystkich doświadczeń. Wykorzystujesz je i tak. swojej chwały i naszemu domu. Miernijmy Cię. Amen. Amen. Amen. Znalazłem Dawida, więc mówię na i go w swoim świętym poleceniu. Moja ręka będzie przy i wzmocni to moje ramy nie będzie uciskany przez wroga, a sen nieprawości go nie Zetram na jego oczach jego przeciwników, a tych, którzy go nienawidzą powali. Ponadto moja prawda i jego będą z nimi. A w moim imieniu jego ruch będzie wzniesiony i położę na morzu jego rękę, na rzekach jego prawicy. On zawoła ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem i skałą Mego zbawienia. Ja też uczynię Go pierworodnym i najwyższym wśród Cogód Ziemi. Na wieki zachowam dla Niego swoje miłosierdzie, a moje wierze z Nim będzie, tak? będzie trwałe. Jego potomstwo trwałem na wieki, a Jego tron jak nie Ale jeśli Jego synowie porzucą moje prawo i nie będą postępowali według moich nakazów, jeśli moje ustawy z i moich nie będą przestrzegać, wtedy ukażę ludzką ich przestępstwo, a ich uprawość liczami. Ale nie uzbiodę mu mojego miłosierdzia, ani nie zawiodę w mojej wierności. Nie złamię mego przymierza, ani nie zmienię tego, co wyszło z moich ust. Raz przysiągnę na moją świętość, że nie skłaniam Dawidowi. Jego potomstwo będzie trwać na wieki, a Jego tron jest słońce przede mną. Jego księżyc będzie, jego księżyc będzie na wieki i jak wiernik będzie, jak księżyc będzie na wieki, a Jego świadectw na wieki. A na Amen. Amen. Amen. Amen. Thank mm -hmm. you. Serca takie jak nam miał Panie gdyby stał pośród zgromadzenia Panie i ustawimy chwało, Twoje imię Panie ucz nas modlić się do Ciebie, ucz nas stać przed Tobą Panie, przed Twoim tronem zgromadzeniem, Panie ale wiemy, że to musi wypłynąć z serc Panie poruszonych, Panie poruszaj serca nasze, daj nam wiatr Mam prośbę, żeby sprawdzić, czy te drzwi są otwarte, tamte główne wejściowe. To może otwórzmy je, żeby troszkę więcej powietrza przepływało nam, póki nie mamy wiatraków. Przed nami dwa świadectwa, i krótkie jeszcze rozważanie Bożego Słowa. Heniu, chodź, bo ty się najbardziej stresujesz. <grymne> Heniu chciał podzielić się z nami tym, co Pan Jezus uczynił w jego krótkim życiu. Paweł, no. tutaj sobie stań, wygodnie Mów, no. no, jestem Heniu, jestem z, e, z rodziny katolickiej. E, jak się to zaczęło, no, mi tam zaczęła czytać o, o ciągle o tym Jezusie. I tak to się zaczęło. O Chiobie, i to mnie jak najbardziej tego, o tym chyobie to było. Jak on wszystko stracił, i wtedy odzyskał to. No. Jak? Tak. tak Teraz lepiej? No, no. No i tak się zaczęła moja histori tego, historia o Jezusie. Byłem alkoholikiem. Wtedy. Pięć dni tak popijałem, że już byłam na budowie, już nic, nawet woda nie przychodziła do mnie i zacząłem wywracać, kleknąłem na kolana i mówię, panie zabierz to ode mnie już, bo to mnie zabije. I jakiś czas długo nie trwało i brat mówił, że jest w Palowicach, że jest w Palowicach takie czy, czy, czy dniowe, ten Alkoholowe, te, trzy dni alkoholowe. Tam jest. No. I wtedy nie chciałem się dać namówić, na bo. Ja, o spotkanie dla o spotkanie trzydniowe to było w Palowicach, tam nie. Nie chciałem się dać namówić, no przecież ja nie jestem taki alkoholik, no to te 4-5 piw tam wypiję mi, do roboty chodzę, a się to były te okręty, bo to był cały czas. No, no nawet. Na sobotę, jak żona mówiła, jeździć z ze do tej choroby, nie, bo jeszcze jestem napity, ten nie pojadę, tam nie będę śmierdził. I tak to się tak odwlekało, odwlekało, a potem przyjechał i, i namawiał mnie i miałem mu dać znać. No i tak trzy noce walczyłem ze sobą, tak mnie, Pan Bóg mnie zawsze budził, co chwilę i tak walczył, no nie, ja nie jadę. A na końcu powiedział, Panie, jak Ty chcesz, to ja pojadę. I wtedy już przestało mnie tego budzić i normalnie dobrze spałem. I jechałem tam. I tak słuchałem tych świadków, co te bracia tam mieli do gadania, do powiedzenia. Tak słuchałem. I potem wyszłem na ten, do, na, na środek do doniki i tam się brat za mnie modlił, żeby oddał ten alkoholizm i żeby Jezus mi to zabrał. No i tak jak mi to zabrał, to się całkiem inaczej poczułem tam. I to już dwa lata minęło, jak już nic, danego alkoholu, nic, bo sam jak rob, to cztery razy, tam trzy miesiące najdłużej, wtedy jest miesiąc i co chwilę wracałem. Zawsze jedno, jedno i to wracam, wracam. A jak Pan Bóg mi to zabrał, to już nic nie ciągnie. Mogę siedzieć w towarzystwie, które tam piją i to mi nic, nic. No i wtedy w tych palewicach tak sobie myślę nie no on teraz ty tak 10 lat sobie spałeś w tym swoim pokoju i tam małżeństwo, co, co ty tam będzie. teraz sam tak siedział w tym pokoju, to nie, to poszłem też do człowieka, żeby mi uratował małżeństwo, żebym, bo bym nie będzie osobno, żona w innym pokoju, a w innym. No i tak się stało, co, gdzie jesteśmy raz. <śmiech> ja nawet, że nic nie mówiłem, nie, że będziemy tam sypiali, robić tego mojego pokoju tam i to same tak myśli, przyszły i razem razem drzewa tam szukać, z tego meble i tak, ja mówię, a to tam wierzę, no. No, no ja wiem o tym, żebym był, ja prosiłem, żeby mnie pana razem, żeby nie osobno. razem a nie razem no nie osobno malwinę się, moją córkę, miała mieć rozwód, było wszystko złożone, pozew, my się modlili tam. Wiedział, że Pan Bóg mi to naprawi i tak mi, małżeństwo mojej córki naprawił, moje. Nie naprawił też. I tak Bóg mi du, dużo dobrego zrobił. A dziadek mnie. Jerzyk mi zawsze nauczył takie czary, Mary, tego, tego jak mówiłem na urok na, na róże, tam na urok i takie coś nie? i tak tak. Ja ludziom pomagałem, tam tego zażegnałem tą róże to było, ale to zawsze wracało, bo to jest krótkie. Nie? Ten człowiek tam ro, na, za rok znowu z, z tym samym, przyszedł, z tym z tą nogą, z tym, z tym z tym, taki wrzody czy coś na tych nogach było, czy na piersiach, czy na nie. To pomagało, ale na krótki czas. No bo tam się amen nie mówiło, tym to nie było od Boga. No. A teraz mi tam kura zachorowała, tam pomyliłem swoimi słowami, od razu pomogła kura wyzdrowiała. No pan mi uz, uz, mi tą kurę, bo taka młoda idzie, no, i to i nie tam czary mary, co ja tam robił, <śmiech> te uroki. no. no i to. O, no, cały czas jest w sercu ze mną Jezus, czy na, w lesie, czy na rowerze, czy w pracy, czy coś, nie, za wszystko mu dziękuję, żeby, jak tam sadzę roślinki, pani Bogosław mnie te roślinki, żeby to rosło i to działa, I, i, Pan Bóg mi wysłuchuje. Wysuch, no. No, o zdrowie się modliłem bo mojego syna, bo tam też tam człowiek by nie pomógł, a tam się pomodliłem. No, jest następne dziecko. <głosy> no. Jest dobrze teraz tam nic, bo tak to miało też tam u syna tak było. Nic co tak jeszcze opowiedzieć. Pytania? Na nowo narodziłem się w Palowicach, właśnie, to już też tak. No. no. Ja. Bo tak patrzałem na to. Te... No, ale było tam w tych Palowicach taka siostra, która z nami Ja tak na nią patrzyłem, jaka to jej pijaczka, jaka ten, nie? A potem, jak się nowo narodziłem, wtedy już takie to było na śniadaniu, a te to był obiad. ją widziałem w niej, jak siostrę. Inne serce mnie zmienił, Jezus. Już nie patrzyłem albo na tych braci, o, jaki ten jest gorszy pijak, a ja lepszy pijak. Już całkiem inaczej, no, zmienił mnie. No, I wtedy po tym, jak przyszłem, to w sercu na, cały czas o Jezusie. W nocy czy coś się zacząłem śpiewać, nawet nie wiem kiedy, co ja śpiewam, nie. No to taka radość miałem. No. I teraz ja bym chciał dalej, bym chciał być ochrzony iść dalej za Jezusem. No. I poczułem to pragnienie, jak teraz był Tadeusz ochrzczony z Dominiką. Nie? I wtedy tak poczułem takie prawdziwe pragnienie. No nie, zapomnieli o mnie, nikt nic nie gadają. No. Mają mnie. No. I takie poczułem pragnienie, żeby być ochrzczonym teraz, wreszcie iść dalej, no, no. no idziemy razem za Chrystusem no. i się modlić do Niego, nie umie się tak modlić głośno i powiedzieć takim, no jaki jest, ale umie się tak w sercu modlić i też wysłuchuje mnie. I prosiłem, bo nie byłem przygotowany, też, żeby tu i prosiłem tak w Jezusa, żebym tak bym dał słowa, czy coś żeby się tak nie trząsł, jak się zawsze czwącę. No i jest dobrze, jednak mnie wysłuchał. Jest bardzo dobrze. No, co ja bym jeszcze chciał powiedzieć? No i będę jutro mam mieć zabieg na rytmie serca, ja bym o modlitwę, żeby więcej to już nie wróciło, bo to będzie druga, drugi ten zatrzymywanie serca i od nowa, żeby arytmia wróciła, nie? Żeby ja już więcej tam nie wróciło. Amen. Może pomówimy się, o hajka. Powstajmy jeszcze takie wnioski zaufania o jego operację. I, I tak też dziękujemy to... Bogu za to dzieło, które Pan już uczynił w jego życiu. Dokładnie. No, tak, dziękujemy Ci za głowę dar Panie za ten cud zrodzenia z nieba Panie. Dziękuję Ci za to świadectwo Panie, za to, że Twoje imię zostało najszczone Panie w tym, co mi lat mówił. Panie dziękuję Ci Panie też chcę dożywać więcej Panie tego Panie, gdy Ty zbawiasz, ich działasz w moim życiu Panie, w naszych życiach Panie, bo jesteś godzien tego, aby iść za Tobą dalej Panie i dalej. Panie, też wątpię się o ten zabieg, panie, ochronią o żonę, rodzinę, panie dalej, posła. Panie, i młodszy, przejmę, ale proszę. Jest z nami też brat Łukasz z żoną Alicją i trójką dzieci, których imion jeszcze niestety się nie nauczyłem na pamięć, ale się uczę. Dzisiaj Dawid się nauczyłem, że ma na imię najmłodszy. Łukasz też podzieli się z nami swoim świadectwem i myślami z Bożego Słowa. Prosimy. A, witajcie bracia i siostra. Jak już, jak już brat przedstawił, e, Przyjeżdżamy tutaj co od dwóch lat, tak około, systematycznie, bądź mniej systematycznie, a co jakiś czas, czy też na wypoczynek, na wakacje, bądź e, odwiedzamy Jadasia i Dorotkę. E, natomiast chciałem się z wami podzielić krótkim świadectwem tego, e, w jaki sposób e, ja poznałem Pana i też w jaki sposób Pan Bóg w ostatnich latach e, prowadzi nasz, nasz dom. E, też mnie, w jaki sposób też zmienił moje życie. E, ja Pana Boga poznałem wiele lat temu, miałem około 16 lat. Wtedy moja siostra dzieliła się ze mną Ewangelią, bo też na jakiejś konferencji, a potem na koncercie poznała Pana Jezusa i tak też się nawróciła. Ja natomiast przyszedłem na ten koncert jako zaproszony i okej, okay, fajnie, zobaczyłem, że ci ludzie są inni. Natomiast po czasie zobaczyłem, że ci ludzie mają większą miłość do siebie niż ja, do moich rodziców, niż do moich kolegów. I tak też poprzez to, Zobaczyłem, jaki. Rzeczy ludzie są inni. Mają coś, czego ja nie mam. Moje życie jak każdego z was, więc nie będę opowiadał, te osoby, które się nawróciły, wiedzą, z czego ich Pan Bóg wyciągnął, więc podobnych rzeczy i mnie, tak? Byłem utaplany w grzechu po uszy, w różnych rzeczach każdy z nas miał swoje, więc nie będę opowiadał, bo szkoda na to czasu. Natomiast to, co Pan Bóg zrobił, poprzez co mogłem zobaczyć, że ktoś żyje inaczej, że ci ludzie doświadczają czegoś, czego ja nie doświadczam. To bardzo mnie zaintrygowało i zafascynowało. I zapragnąłem być tacy, tacy jak oni. E, więc podjąłem decyzję, też tam gdzieś było manifest do nawrócenia się, więc też jakby brałem w tym udział. Natomiast Pana, jakiego poznałem w tego, Pana Boga, jakiego wtedy poznałem, poznałem go Niecałkowicie takiego, jak powinienem poznać, czego o czym dowiedziałem się dopiero później, czytając Słowo Boże, doświadczając przemian, które były w moim życiu. Byłem szczęśliwy, podniosłem rękę, bo moje życie zaczęło się zmieniać, natomiast nie było pokuty, nie było wyznania grzechów, nie było przemiany we wszystkich dziedzinach, w których ona powinna nastąpić. Poprzez to ten proces tych wszystkich przemian trwał później, wiele lat, co nie znaczy, że Pan Bóg nie działał w moim życiu, w moim sercu, nie było też innych przemian, natomiast jakby te rzeczy wydarzyły się dużo później w moim życiu, a powinny wydarzyć się na początku, natomiast wydarzyły się później. Natomiast w tym okresie gdzieś bardzo szukałem też Pana Boga w tych wszystkich rzeczach, które miały miejsce, takie jak zmiana szkoły, ja miałem wtedy około 16 lat, więc zmieniałem też, szedłem do innej szkoły. I w tej szkole jakby popadłem całkowicie w drugą stronę, w grzech. Tak? Czyli wróciłem do tych rzeczy, tak jak czytam w Słowie Bożym w Łukasza w XI rozdziale, popadłem z powrotem w te grzechy, wróciłem do tych rzeczy, a nawet i gorzej. Natomiast dalej chodziłem do zboru, dalej słuchałem Słowa Bożego i Pan Bóg dalej zaczął pracować nad moim sercem, dalej zaczął, im bardziej czytałem Słowo Boże, tym bardziej widziałem, że to w czym jestem, to co robię, to, to nie jest to to Panu Bogu się nie podoba, to coś tu jest nie tak. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, nie byłem w stanie, tak jak dzisiaj mogę powiedzieć z perspektywy czasu, jak to wyglądało, natomiast w tamtym momencie to było dla mnie niesamowite odkrycia. I tak też uwikłałem się w wiele rzeczy, z których nie wiedziałem, jak się, jak się wyplątać, tak? uwikłałem się w związki, w których nie powinienem się uwikłać. I tak pamiętam, to był taki bardzo dla mnie... Moment, gdzie Pan Bóg jasno w tym wypadku dla mnie zadziałał i tak to się, Panie Boże, tak jak to naiwnie w tamtym wieku. Panie Boże, niech ta kobieta się nawróci. To jest najwspanialsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Będzie super, tak? Ja tu, tutaj, to jest idealne to. Taki jasny głos, odwróć się, zostaw, odejdź. I ta sytuacja powtórzyła się trzykrotnie, tak? Za trzecim razem pan powiedział, więcej ci nic nie powiem, odwróć się i zostaw. Dla mnie to było najtragiczniejsza rzecz, jak dla młodego człowieka, no mówię, no nie, no nie ma szans, tak? To, to nie, no to, ja to ja to wymarzyłem sobie inaczej, to miało być inaczej, no halo, to nie o to walczyliśmy, tak? No ale jasno, no okej, okay, tak ma być, tak też będzie. rozpakałem się, pojechałem do mojej siostry, e, modliliśmy się, zostawiłem to z moim szwagrem, modliłem się i zostawiłem tę sprawę dla panu i mówię, panie Boże, teraz to się streszczaj. Ja, ja, ja chcę odpowiedzi, tak? Tak jak czytam w Słowie Bożym, tak jak miałem przekonanie, tak też zrobiłem. Panie Boże, i co teraz? No okej, okay, tak też się stało. Potem to był okres świąt, w tym czasie spędzałem też święta u mojej siostry i akurat była taka impreza, na którą miałem iść, wesele mojego kolegi. Mówię, Panie Boże, no to co, ja mam sam iść? Mogę iść sam, w sumieniu. I mówię, tak zadzwoń do niej do niej? No chyba ty. E, tak też zrobiłem. Od, podniosłem telefon, zadzwoniłem e, mojej przyszłej żony. Taki, takie przekonanie. Okay, to będzie twoja żona. No nie. Okej. Okay. Jak tak ma być? Tak też spotkajmy się. Tak też spotkaliśmy się. E, na pierwszym romantycznym spotkaniu wyznałem swoje grzechy i powiedziałem słuchajcie, taki byłem. To możesz o mnie usłyszeć na mieście. E, tak grzeszyłem. E, ale mam przekonanie, że masz być moją żoną, a ty zrób z tym, co chcesz. Upłynął czas, wzięliśmy oczywiście ślub, tak? E, I e, tą historię można było oczywiście gdzieś tam poszerzać, tak? I też tutaj wiele różnych rzeczy było w tym wszystkim, natomiast przede wszystkim w tej sytuacji Pan Bóg jasno mi pokazał, że, że jest wierny, e, że jest miłosierny e, i że ma lepszy plan na pewno niż ja. E, ja bym sobie tego nie wymarzył, nie miał, nie mógł, Spania, Pan Bóg dał mi wspaniałą żonę, bogobojną żonę, która zawsze trwa przy Panu, a dopiero potem przy mnie i, i to jest dla mnie najważniejsze. W tym czasie też jakby, przy tego tworzyłem firmę, w tym czasie też prowadziłem e, dość mocno w, działalność w tym czasie i Pan Bóg też, w kawości, e, trwając się też trochę czasu, gdzieś do około 20 lat, Pan Bóg przysłał człowieka ze Stanów, który bardzo pomógł mi w jaki sposób prowadzić biznes i, Ktoś może powiedzieć, no ale czemu ze Stanów, tak? Przecież w Polsce jest mnóstwo ludzi, oczywiście, że jest. I Natomiast ja byłem tak zapascynowany Amerykanami, że gdzieś tam, że to pomogło mi w usłyszeniu pewnych praw biblijnych, bo ten człowiek był człowiekiem nawróconym. I teraz mam z nim do dzisiejszego kontakt i też jak gdzieś tam rozmawiamy. I wspiera mnie, ja wspieram jego. Natomiast w tamtym okresie potrzebowałem tego, żeby Pan Bóg dał mi kogoś, kto pokaże mi, w jaki sposób prowadzić uczciwy biznes, w jaki sposób... Pracować, w jaki sposób układać sobie cele, w jaki sposób rozpocząć tą działalność i też, kiedy przyjdzie czas, powiedzieć, to już tyle. I tak to przyszedł czas. Tak ten czas, okres bardzo tutaj, 30 lat nam staram się bardzo sprężyć, więc żebyśmy mieli świadomość, że to dłuższy czas. I w tym okresie Pan Bóg... Ciężko pracowałem przez, przez te 20 lat, gdzie prowadziłem działalność. Też miałem mniej czasu, bo też nie, w początkowym okresie 10 lat nie miałem żony, więc mogłem mocniej poświęcić się pracy. Też służbie w zborze, natomiast w większości pracy. Pan był w ostatnich 4 lata do tyłu. Pokazał mi, że czas skończyć. Czas to już jest czas, kiedy należy powiedzieć stop temu, co robisz, temu działalności, wiecie, już po, po tylu latach to już człowiek jest mocno zaangażowany, no, wszystko działa tak, jak powinno, tak? To już jest najlepszy okres, tak? Bo już firma rozkręcona, tak? Teraz tylko korzystać z tego wszystkiego. Nie, nie w moim wydaniu. Pan powiedział, to już tyle. Tak też się stało. rok temu całkowicie już zamknąłem działalność, w sensie, no tak szeroką, szeroko jak miałem wtedy. To Pan Mógł jasno pokazał mi, że, że to już jest czas, gdzie należy zaangażować się w coś całkowicie innego. I, I tak też się stało, jak pozwolicie przeczytam z Efezjan, z szóstego rozdziału, werset od pierwszego do trzeciego. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie i obietnica. Aby cię dobrze działo, i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie ich i wychowujcie je w karności dla Pana. I to jest ten czwarty werset, proszę do czwartego. Czwarty werset to jest coś, co mnie bardzo uderzyło, że ja mam wychować swoje dzieci. A w tym okresie, przy takim zaangażowaniu w firmę i też w inne rzeczy, czy też sport, jak byłem mocno zaangażowany też w tym czasie w sport, ale to może kiedy indziej nie byłbym w stanie zaangażować się w relacje ze swoimi dziećmi, w to, żeby móc im służyć swoim czasem i wzorem. Żeby moje dzieci mogły zobaczyć, że nie musiały patrzeć na kogokolwiek innego, tylko mogły zobaczyć, że to tato tak czyni, że to tato podejmuje takie decyzje, że to tato robi tak, że to tato, kiedy uderzy się w palec młotkiem, o, chwali Pana, a nie jest wulgarny, że to tato, kiedy ja coś zepsuję, mówi coś innego niż widzę gdziekolwiek w szkole, czy gdziekolwiek indziej. I Pan Bóg bardzo mocno na sercu położył mi, jak być tatą w rodzinie, jak być ojcem dla swoich dzieci, takim jak ojcem jest dla mnie Pan Bóg. W tych wszystkich jakby rzeczach, można, mógłbym tutaj dłużej mówić na ten temat, w jaki sposób Pan Bóg też działał w tym okresie. Tak? W tym okresie, kiedy no, miałem tą relację z bratem ze Stanów. To bardzo wielu rzeczy nauczyłem się, jak ich robić i jakich nie robić, tak? Rzeczy, których robić i których nie robić, w którym momencie powiedzieć biznesowi, stop. I, to, i wbrew pozorom najwięcej rzeczy nauczyłem się od tego brata, żeby sobie postawić linię, postawić sobie czas. No, tam akurat wtedy rozmawialiśmy o biznesie, o pieniądzach, tak? Brat po prostu zapytał się mnie. Zapamiętaj to dzisiejsze pytanie. powiedz, załóż kwotę, jaką chcesz zarabiać za 10 lat, za 20. I zapamiętaj ją, żebyś wiedział, kiedy powiedzieć stop. Temu czasu, kiedy przyjdzie, będziesz zarabiał dużo więcej. Tak też się stało. Moje serce dzięki temu bratu, którego Pan Bóg użył, nie poszło za mamoną tego świata, za tym, co jest w świecie. Bo wbrew pozorom granica, na której byłem, była dla mnie bardzo cienka i niewiele brakowało, żeby przekroczyć w tą stronę, czy też w drugą. W sensie w tą stronę, czyli w stronę temu, co mamy w świecie. Tak? Bo niewiele trzeba, żeby... Możesz mieć wszystko, przecież to tylko kilka godzin pracy więcej. Przecież co to za różnica, czy ja będę dzisiaj pracował 8 czy 12, no jesteś, zarobię 30 więcej, no to ba, kto by się oparł. I tak niewiele trzeba. tak? Pan Bóg jasno pokazał, że ten czas spożytkuj na to, żeby być bliżej swojej rodziny, bliżej swojej żony, bliżej swoich dzieci, a mieć więcej czasu, żeby służyć w zborze. I dokładnie tak się stało. Pan Bóg też w tym czasie byliśmy w różnych też zborach a, i Pan Bóg też użył Waszego zboru, do tego, żebyśmy mogli się zbliżyć do Niego. I to był, no, to był okres około dwóch lat temu, gdzie a, tak modliliśmy się, jechać na wakacje. No dobrze, jedźmy do Dębek. I tak też się stało. Przejechaliśmy, na no, gdzie do zboru. Baptyści, Byłem, znam. A, to idę tutaj, tu jeszcze nie byłem. Tak też znaleźliśmy się tutaj e, na pierwszym spotkaniu z bratem e, Pawłem i Adamem. Adam przepytał mnie ze wszystkiego, skąd jestem, co tu robię i w ogóle po co ja tu przyszedłem. E, oczywiście to w pełni e, dalej podkreślam, to nie jest złośliwe. To był naprawdę dobry czas, że ktoś sprawdził, z kim ma do czynienia. Potem Pan Bóg tak sprawił, że akurat wtedy mieliście czas, gdzie wyjechaliście do Dębek i też u Dorotki mieliście czas, wspólnoty my też mogliśmy w tym uczestniczyć, mogliśmy zobaczyć jak bracia i siostry żyją w miłości A czegoś, czego nie doświadczyliśmy tam gdzie byliśmy wtedy Pan Bóg bardzo nam pokazał bardzo, Pan Bóg bardzo mi pokazał i naszej rodzinie jak ogromną miłość można mieć do braci i sióstr Bo byliśmy wtedy na etapie, gdzie Pan Bóg przekonywał nas, żeby odejść z tego miejsca gdzie jesteśmy I tak też się stało i odeszliśmy bo doświadczyliśmy też u was tutaj miłości Bożej, miłości takiej, jak czytamy w Słowie Bożym. I Pan Bóg wyprowadził nas z tamtego miejsca. Potem mogliśmy służyć w innym miejscu, w innej wspólnocie, gdzie teraz też jesteśmy. To też takie prowadzenie Boże, gdzie Pan Bóg przez każdą rzecz pokazywał i przeprowadzał nas. Na pewno nie tak, jakby na... mi się podobało, tak jakbym chciał, żeby nas przeprowadził, ale to droga była najlepsza. Też mogłem zobaczyć w, wspólnocie, w jaki sposób, dzieliłem się z kilkoma braćmi tutaj, w jaki sposób Pan Bóg prowadzi, w jaki sposób e, też zobaczyłem, e, Marzona mówi, nie, nie chodź jeszcze, poczekajmy, zobaczmy, jak będzie, w sensie pomagać, tak służyć. Ja mówię, nie, ja chcę zobaczyć. Tak też zrobiłem, tak patrzyłem, jak bracia się zachowują w stosunku do siebie, bo wtedy mogłem zobaczyć najwięcej, kiedy ktoś jest zmęczony, kiedy ktoś przychodzi po pracy i doświadczyć tego, w jaki sposób brat do brata reaguje, rozmawia z nim, jak mu służy. Wtedy, kiedy już przepracował 12 godzin czy też więcej, to był dla mnie najlepszy czas, kiedy mogłem zobaczyć, jak moi bracia w wspólnocie funkcjonują, jak się zachowują w stosunku do siebie, kiedy przychodzą zmęczeni. I dzięki temu mogłem służyć tym. A potem w moim domu, kiedy ja przychodzę zmęczony po pracę, kiedy nie wszystko ułożyło się tak, jak chciałem, nie wszystko było tak, jak chciałem, ale chciałem mieć tą, tą ogromną miłość, taką jak czytam w Słowie Bożym, taką jak Pan Jezus ma do mnie. Mieć tą samą miłość do mojej żony, do moich dzieci, do moich rodziców, którzy mieszkają, którzy nie są nawróceni, a chciałbym bardzo, żeby byli. Dzięki temu, jak w zboże zobaczyłem, też jak u was, bracia i siostry, zobaczyłem, jak, jaką wy macie miłość do siebie. Dzięki temu też mogłem, mogłem zobaczyć, że to, co czytam w Słowie Bożym, jest do osiągnięcia i, i do zastosowania potem w swoim życiu. O. Dziękuję. Znam historię Łukasza i wydaje mi się, że ktoś mógł zrozumieć, że tutaj jest mowa o jednej kobiecie, ale tu była mowa o dwóch kobietach. Na początku była kobieta, z którą Łukasz chciał być, ale pan Bóg mu powiedział nie. A później była kobieta, której nie planował za żonę, a Pan Bóg mu powiedział, pokierował, że ma zadzwonić do niej i, i to było Boże dzieło. Jeżeli wszyscy to właściwie zrozumieli, to super, a jeżeli ktoś tak zrozumiał, jak wydawało mi się, że można zrozumieć, no to dlatego to... Mamy jeszcze chwilkę czasu. Ola, czy Ty odważyłabyś się z nami podzielić jeszcze swoim krótkoświadectwem? Wiem, że niezapowiadane to było zupełnie. Ola i Jordan w środę będą brali ślub. To Ola jest córką Wioletki, która jest u nas tutaj w zborze, którą znacie. I jej córka i Jordan biorą ślub, w którym ja mam też uczestniczyć i z czego się bardzo cieszę i raduję i są dzisiaj z nami, no i tak pomyślałem, Ola, mogę Cię prosić, nie wiem, jeżeli się nie czujesz gotowa, to spoko, ale jakbyś mogła się z nami podzielić, to byłoby fajnie, żeby bracia, siostry też poznali Ciebie troszkę, Twoją historię, a ja tam Jordanowi potłumaczę, czy on zna Twoją historię. Ojej, tak bez przygotowania, jeśli będę się jąkać, to od razu przepraszam, nie jestem dobra w wystąpieniach publicznych, jestem... Z córką e, Bioli, siostry ze zboru. E, moja historia nawrócenia i e, oddania się Bogu jest dosyć długa i skomplikowana. Powiedziałabym nawet, że sięga dzieciństwa, natomiast w krótkim e, w, w streszczeniu szukałam szczęścia i spełnienia wszędzie tylko nie u Boga, co skutkowało tak naprawdę bólem, cierpieniem i, i tak naprawdę zatraceniem samej siebie, własnej tożsamości. Tak naprawdę szukałam miłości w związkach, w złych miejscach. Zawsze chciałam mieć rodzinę, zawsze chciałam mieć męża. Natomiast bez Boga to wiadomo nie mogło się udać. Związki, w które wchodziłam były często toksyczne, były przemocowe, kończyły się coraz mniejszym moim poczuciem wartości, które prowadziły do tego, że nie miałam jakiejkolwiek nadziei w życiu. Również przez to, że byłam traktowana, jak byłam traktowana, tak naprawdę też na to pozwalałam i byłam bardzo nieszczęśliwa. Sięgnęłam po używki, sięgałam po używki. Wpadłam w towarzystwo, które tak naprawdę ciągnęło mnie na dół. I mimo, że na zewnątrz byłam, wyglądałam na szczęśliwą osobę, wyglądałam na osobę, która jest spełniona, która ma pełno sukcesów, tak naprawdę byłam wrakiem człowieka. I nie widziałam nadziei, widziałam tylko ciemność. I tak jak ciężko to przyznać, to byłam osobą uzależnioną. Skończyło się na tym, że w wieku dwudziestu paru lat byłam osobą uzależnioną po próbach samobójczych. I tak to się ciągnęło przez lata. Mimo, że, mimo wszystko, że miałam sukcesy, że byłam osobą, która na zewnątrz wyglądała jak... Ja byłam również modelką, więc jakby prezentowałam się fantastycznie, natomiast w środku byłam spróchniała, byłam zgnita, że tak powiem, moja dusza była zgnita. Moja duma mimo wszystko nie pozwalała mi zwrócić się do Boga. Cały czas myślałam, że ja sobie dam radę. Moje życie wyglądało jak góry i padoły, były chwile euforii, dobre chwile sukcesów, które kończyły się wielkimi dołami i wielkimi depresjami. Natomiast przyszedł moment, w którym myślę, że Bóg powiedział, że czas to już czas, to już jest czas. A nastąpiło to wtedy, kiedy miałam bardzo poważny wypadek i zdarzyło się to podczas pandemii. Miałam poważny wypadek i ze względu na to, że była pandemia, Lekarze nie, pod, nie podjęli się operacji, powiedzieli, że tylko operacje ratujące życie będą e, wykonywane. Więc mnie zostawili w gipsie przez trzy miesiące byłam w łóżku z, z informacją, że mogę być kaleką do końca życia, mogę nie do końca wrócić e, do pełnej sprawności. Moja mama w tym czasie już była na, osobą nawróconą. Moja mama była około roku osobą nawróconą, to podziwiałam. Natomiast ja tego nie czułam i nie, nie jakby na, na mnie to nie wpłynęło. Natomiast kiedy leżałam w łóżku i płakałam codziennie, a mieszkam w Anglii, moja mama mieszkała w Polsce, nawet nie miałyśmy możliwości siebie zobaczyć, dzwoniłam do niej codziennie i płakałam, bo myślałam, że moje życie jest skończone, moja kariera jest skończona, moja młodość jest skończona. Moja mama mówiła, mo ja razem z Kościołem modlimy się o Twoje uzdrowienie. Bóg jest uzdrowicielem i dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I przez krótką chwilę, przez krótką chwilę myślałam, co ona do mnie mówi? Ja potrzebuję wsparcia, ja potrzebuję dobrego słowa, co mi modlitwa da. Natomiast w pewnym momencie coś. Coś mnie ruszyło, w pewnym momencie poczułam, poczułam miłość Bożą i zapłakałam do Boga, zapłakałam i powiedziałam, Panie jeśli istniejesz, jeśli, jeśli Ty jesteś, pokaż mi to, bo ja już dalej sama swoimi siłami nie mogę, nie dam rady swoimi siłami dalej tego ciągnąć. I Bóg mi pokazał, Jezus pokazał mi swoją miłość, swoją dobroć, to, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych, ponieważ jak tylko ściągnęli mi gips, stanęłam na nogi i mogłam chodzić, lekarze nie byli w stanie uwierzyć, że nie ma nawet zbliznowacenia, miałam zerwane ścięgno Achillesa całkowicie, gdzie normalnie trzeba zszywać. Um, I oddałam swoje życie Bogu. Poczułam, że muszę być ochrzczona, poczułam coś, czego nie poczułam w życiu. Wszystkie moje uzależnienia, moje cierpienia i moje stare stare pragnienia zostały wymazane z mojego życia. Poczułam pełnię. Poczułam w końcu w moim życiu mając. 30 lat poczułam pełnię i poczułam coś, czego w życiu nie poczułam. Miłość, której nigdy od nikogo nie mogłabym otrzymać. I Bóg jest Bogiem, który dotrzymuje wszystkich obietnic, ponieważ nie dość, że mnie uzdrowił, dał mi, dał mi nowe życie, dał mi szczęście, zabrał ode mnie wszystkie wszystkie więzy, które, które, mnie, wszystkie więzy, które mnie pętały, Naprawił relacje z rodziną, z naszą rodziną, pomiędzy naszymi domownikami i dał mi męża, Bożego męża. Męża, który ponad mnie kocha Boga i, i podąża za Jezusem i któremu mogę oddać również część siebie i możemy być jednym. I to jest właśnie moje świadectwo, jak. Jak Jezus mnie uratował i, i dał mi życie. Dziękuję. Bóg prawdziwie jest wielkim Bogiem i czyni wielkie rzeczy. I dobrze by było, żebyśmy od czasu do czasu bracia, siostry, Składali o tym świadectwo, dzielili się tym, co Bóg uczynił w naszym życiu. Nawet jeśli zrobiliśmy to kiedyś tam, wiecie, nasza pamięć jest jak sito. Ja znam wielu z Was od wielu lat, tych wszystkich, którzy niedawno się nawrócili do Pana Jezusa, no to pamiętam świadectwa. Ale tych z was, którzy nawrócili się lata temu, pojedyncze osoby, tak przez mgłę pamiętam, coś się wydarzyło, jak Bóg zmienił wasze życie. Więc dobrze jest to odświeżyć od czasu do czasu, poza tym wszystkim, co teraz przeżywamy z Bogiem, co Bóg czyni dzisiaj, teraz w naszym życiu. Nie tylko wracamy do przeszłości, do tego, co kiedyś było, ale jeśli Bóg czyni coś w naszym życiu, ratuje nas, przeprowadza nas przez czasami trudne doświadczenia dobrze byłoby, żebyśmy o tym też mówili tutaj bracia, siostry ku jego chwale i ku zachęcie braci, sióstr prosząc też o modlitwę żeby ta nasza relacja była prawdziwą relacją jaka powinna być w Bożym Kościele Boży Kościół to nie jest instytucja do której przychodzimy pokłonić się wspólnie Panu Bogu ale Boży Kościół to jest rodzina, to jest wspólnota, w której musimy się znać, musimy pielęgnować nasze relacje i podejmujemy różnego rodzaju wysiłki, żeby tak było i dzięki Bogu za to, co udaje nam się z Jego pomocą, z Jego łaską budować. Natomiast ten element dzielenia się z braćmi, siostrami, o tym, jak przeżywamy różne rzeczy z Bogiem jest czymś, co myślę szczególny sposób nas ze sobą cementuje, prawda? Słyszymy takie świadectwo i od razu to już nasze serca no, inaczej reagują na, na, na brata, siostrę, którzy podzielili się z nami tym, co przeżyli, jak Bóg objawił się w ich życiu, jak przeprowadził. Także zachęcam bracia, siostry, byśmy częściej dzielili się tym, co Bóg czyni w naszym życiu. Nie wstydzili się, nie... nie Obawiali się nie wiem czego, bo nie ma, nie ma czego się obawiać, natomiast rozumieli, że jest to też nasz wkład w tą właśnie wspólnotę Kościoła, którą tworzymy. Dzisiaj już nie ma więcej czasu na to, bo jeszcze przed nami Wieczerza Pańska, chcemy też mieć czas na społeczność ze sobą, na rozmowy dalej, I jeszcze chcemy się modlić też tutaj o Ole i Jordana, o ich ślub w środę, o tych ludzi, którzy tam przyjadą z rodziny, żeby też Bóg dotykał ich serc, żeby widząc to, co Pan Bóg czyni w ich życiu, słuchając Bożego Słowa w trakcie tego, tej uroczystości, żeby mieli też okazję być dotkniętymi przez Boga. I wiem, że to tylko On może uczynić więc o to też Was proszę, o modlitwę, o tą uroczystość, o tych ludzi, którzy tam przyjadą, o obsługę, która tam jest, o te wszystkie rzeczy, które jeszcze są dopinane na ostatni guzik, jak to bywa w takich sytuacjach. To wszystko gdzieś tam jeszcze tutaj jest jakimś wyzwaniem. I też chciałbym Was prosić o modlitwę o siostrę, Basie, która też w tym tygodniu czeka ją kolejna rozprawa w sądzie dotycząca jej córki i jej wnuczki. Także to się też ciągnie i tam są różne komplikacje, ja nie będę opowiadał szczegółów, ci z was bracia, siostry, którzy wiedzą jak to wygląda, jest to dosyć skomplikowana, trudna sytuacja, i też dobrze byłoby, żebyśmy zawołali Boga. Może teraz zróbmy to, nie czekajmy na koniec nabożeństwa, tylko teraz podnieśmy nasze głosy w modlitwie. Jeśli też bracia, siostry macie jakieś potrzeby, chcielibyście, żebyśmy jako Kościół modlili się, to też poświęćmy na to teraz czas. Pomódlmy się o te dwie sprawy. Natomiast jeśli macie jakieś inne jeszcze potrzeby, czy też wiecie o kimś, kto potrzebuje modlitwy, to poświęćmy chwilę na, na modlitwę o te osoby. Wstawmy się razem przed Bogiem i, i, i dziękujmy Mu za to, co On w tych sytuacjach uczyni. Kochany Ojcze, chcemy przyjść do Ciebie jeszcze składając te prośby, o których tutaj mówimy, abyś Ty w swej łasce uczynił daleko więcej ponad to, o czym my myślimy i o co Ciebie prosimy. Dziękujemy Tobie za Ole i Jordana, za Twoje zbawcze dzieło w ich życiu, za Twoje połączenie ich. I modlimy się, byś błogosławił tę uroczystość w środowy wieczór, abyś dał, Panie, nam wszystkim, którzy tam będziemy, doświadczyć Twojej mocy, Twojej przede wszystkim zbawczej mocy, dla tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają którzy słyszą ich świadectwo, którzy patrzą na nich, ale może dla nich to wydawać się takie właśnie dziwne, takie jakieś obce, niezrozumiałe. Panie, prosimy, abyś wykorzystał tę uroczystość, żeby przemówić do ich serc, żeby objawić im Twoją miłość, Twoją wielkość, to, co wydarzyło się w życiu Oli i Jordana. Abyś w mocy Twojego Ducha dotykał każdej osoby, która tam będzie. Prosimy, powierzamy w Twoje ręce tą uroczystość i te wszystkie osoby, które też są zaangażowane w jej organizację, przygotowania, jeszcze prosimy o Twą pomoc, żeby to wszystko udało się pozałatwiać. Modlimy się też o dobrą pogodę i o Twoje błogosławieństwo. Przede wszystkim Oli Jordana, aby mogli razem, Panie, iść za Tobą i wiernie Ci służyć i kochać Ciebie i składać o Tobie dobre świadectwo swoim bliskim ludziom wokół i iść tam, gdzie Ty ich prowadzisz. Prosimy też o naszą siostrę Basię, o jej córkę i wnuczkę, o jej męża, Panie, o tą całą sytuację, która wywołuje tyle cierpienia, tyle niepokoju, tyle obaw składamy w Twoje ręce to dziecko składamy w Twoje ręce Panie te decyzje, które mają być podjęte tą sędzinę czy sędziego którzy będą wydawali wyrok i modlimy się o Twoje światło o Twoje objawienie prawdy o Twoje rozwiązanie tej sytuacji ku Twojej chwale prosimy o Twój pokój dla Basi Prosimy, ojcze, o Twoje, Twoje działanie w mocy Twojego ducha. Wielbimy Ciebie za to, co uczynisz. Powiemy, że jesteś dobrym Bogiem. Wielbimy Ciebie za Twoją wierność w Jezusie i za Twoje słuszne wyroki. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała z naszych serc. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Jeśli macie jakieś potrzeby, zawołajmy jeszcze razem do Boga. Modlę się od tych pośród nas, żeby nie poznali Ciebie w taki sposób mm, osobisty, którzy nie mają sobie świadectwa głosimy, śpiewamy o Twojej miłości. Boga, który wszystko ma. Boga, który jest pełen sam w sobie, bez żadnego braku, bez żadnej potrzeby. A jednak Boga, który lituje się nad człowiekiem, nad stworzeniem, któremu dałeś życie. Boga, który Płaci tak wielką cenę, aby ratować upadłego w grzech człowieka, który się zbuntował, który obrał drogę nieprawości, który odwrócił się do ciebie plecami, który przez swe nieposłuszeństwo stał się martwy duchowo martwy, pozbawiony życia Twego, pozbawiony relacji z Tobą. Panie, dzięki Ci, że Ty w swej sprawiedliwości i gniewie nie odwróciłeś się plecami od swego stworzenia, ale w swej niepojętej dla nas miłości stałeś się jednym z nas. Przyszedłeś wow. na ten świat i oddałeś swoje czyste, nieskalane grzechem życie za nas grzeszników i mówisz nam, że gdy jeden grzesznik się nawraca, całe niego się raduje. Chociaż nic nie potrzebujesz, to jednak radujesz się, kiedy człowiek zwraca się do Ciebie, kiedy człowiek wyznaje swą słabość, grzeszność, niezdolność ratowania samego siebie. Twoje serce się raduje, kiedy grzesznik odwraca się od swej bezbożności i woła do Ciebie. Radujesz się, kiedy Twoje dzieci żyją z Tobą, służą Tobie, kochają Ciebie. Panie, chociaż masz wszystko, to jesteśmy w stanie coś dodać do Twojej pełni w naszej miłości do Ciebie, w naszym posłuszeństwie Tobie, w naszym życiu dla Ciebie. Nie jakobyś czegoś nie miał, ale właśnie w tym wyrazie naszej miłości, na Twoją miłość. Panie, dzięki Ci za Twoje dzieło w Twoim Kościele, za Twoje wielkie zbawienie, które wciąż oferujesz grzesznikom, za ten czas łaski, który nadal trwa. Pragniemy Twego przyjścia, pragniemy zakończenia tego zła i niesprawiedliwości, jakie jest na tej ziemi a jednocześnie dziękujemy za każdy dzień łaski, który, w którym grzesznicy mogą uwierzyć, mogą przyjąć Twój dar łaski, mogą nawrócić się do Ciebie i doświadczyć tego zbawienia, o którym składamy świadectwo. Panie, niechaj Tobie płynie cześć i chwała za to wielkie zbawienie, które też wspominamy, gdy łamiemy chleb. Błogosławimy kielich. Za chwilę będziemy jedli z tego chleba, pili z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, zwiastując to, że Sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych, że Baranek Boży został wywyższony, aby wszystkich pociągnąć ku sobie. Chwalimy Ciebie, Panie, za to wielkie zbawienie, za to wielkie dzieło, przyjmij nasze dziękczynienie, przyjmij nasze uwielbienie. Amen. Amen. Panie Jezu, Twoje imię jest na tak wielu ustach w tym świecie, ale nie wszyscy, którzy to imię przywołują, są Twoimi dziećmi. Ojcze, dzięki za Przemianę naszych serc za objawienie, za poznanie, takie poznanie, które zmienia nasze życie i chociaż Dziękuję. wracając pamięcią i doświadczając przez te wszystkie lata Ciebie, Dziękuję. mogę mówić o pewnym poznaniu, to widzę jak bardzo jeszcze jest wiele do poznania i i o to się modlę dla siebie i dla nas wszystkich, żebyśmy mogli coraz lepiej Ciebie poznawać. Dzięki za Twoje święte życie oddane za nas, grzeszników. Amen. Amen. Amen. Bracia i siostry, zapraszamy Was tutaj do przodu, do tego stołu, aby jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, składając w ten sposób świadectwo o naszej wierze w Jezusa, o naszym oddaniu się Jezusowi jako Panu, o naszym podążaniu za Nim dzisiaj, że to nie jest decyzja gdzieś tam kiedyś w przeszłości, ale dzisiaj On jest naszym Panem, dzisiaj On jest naszym Zbawicielem, dzisiaj jest naszą drogą, jest prawdą ponad wszystkimi innymi, Mniejszymi prawdami jest naszym życiem. Składamy w ten sposób też świadectwo dla tych, którzy jeszcze w Niego nie uwierzyli, czy jeszcze nie oddali Mu się jako Panu. I zachęcam bracia, siostry, abyśmy w tym czasie, gdy będziemy tutaj podchodzić, gdy będzie trochę hałasu, nie zniechęcali się do tego, by dalej kierować nasze serca ku Bogu by Go wywyższać, by Mu dziękować, by Go wielbić, by Go prosić o, o potrzeby, jakie mamy duchowe, o innych, o ich zbawienie. Także jeszcze nadal pozostańmy w tym duchu modlitwy, kiedy będziemy tutaj przychodzić i jeść z tego chleba, pić z tego kielicha. Mamy taki zwyczaj w naszym zborze, że najpierw przelewamy z tego kielicha do tych mniejszych kieliszków, jeśli ktoś chciałby pić bezpośrednio z kielicha, to prosimy w drugiej kolejności o podejście tutaj do przodu. I oczywiście zapraszamy do wieczerzy tych wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa, dali się ochrzcić w wyrazie swojej wiary i trwają z Nim w społeczności. Siądźmy jeszcze, bracia, siostry. Siostra Danusia Bara pozdrawia serdecznie. Niestety, zachorowała na półpaśca. Także, no, niestety jest to bolesne. Ja miałem parę lat temu, ale przypuszczam, że ona mówi, że to już któryś raz chyba już trzeci raz niestety. Także pamiętajmy proszę w modlitwie o naszą siostrę, której nie jest łatwo i mówi, że no miała niestety kłopoty ze snem, jest to bolesne, także wołajmy do Pana, żeby Pan ją uzdrowił, posilił, przeprowadził przez to doświadczenie. Może macie jakieś pozdrowienia jeszcze, czy ogłoszenia, jakieś informacje dla zboru, to bardzo proszę. Dziękujemy i pozdrawiamy Janeczkę również. Jeszcze jakieś bracia? Siostra? Dziękujemy i pozdrawiamy Pawła i jego rodzinkę, jak nas słuchają albo będą słuchać. Mhm. Dziękujemy Dziękujemy Dziękujemy bardzo Wczoraj na naszym braterskim spotkaniu yy, podjęliśmy wspólną uchwałę czy decyzję że chcemy się częściej spotykać, bo widzimy, jak potrzebny jest ten czas naszego zgromadzania się, rozmawiania, jako braci tutaj też i was wszystkich, którzy nie mogliście być, nie byliście, zapraszam, żebyście, jak dacie tylko radę, byli na następnym za trzy tygodnie. Czyli planujemy teraz co trzy tygodnie zagęścić troszkę, Częstotliwość tych naszych spotkań i y, też padła taka propozycja. Na razie to jest tylko propozycja do rozważenia. Chcielibyśmy też stworzyć taką grupę, ewentualnie w przyszłości, y, na Zoomie może, czy na Whatsappie. To jeszcze techniczne jakieś tam do dogadania kwestie dla wszystkich, braci i sióstr, żebyśmy mogli y, też y, wspólnie omawiać pewne y, kwestie. Y, w, czy to właśnie teologiczne, czy to właśnie jakieś biblijne, trudniejsze tematy. Otworzyć to dla wszystkich członków naszego zboru. To nie będzie grupa otwarta dla ludzi spoza zboru. Chcemy, żeby to było w ramach naszej, naszej społeczności, naszego zboru, żebyśmy tutaj mogli pewne rzeczy wspólnie omawiać, szczególnie w świetle tego właśnie, co obserwujemy że czasami jest tak, że tutaj w niedzielę się spotkamy, jest jakieś kazanie, czy są jakieś różne nauczania, krótkie, stosunkowo krótkie, <śmiech> czasami troszkę dłuższe, ale stosunkowo co do całego tygodnia. A później cały tydzień mamy różnych rzeczy. Niektórzy słuchają wiele spoza tego co się dzieje w zborze i nie ma w tym nic złego jeśli jest to faktycznie coś dobrego natomiast od czasu do czasu okazuje się, że niektórzy bracia, siostry nie potrafią odróżnić tego co jest zdrowe od tego co jest chore nie potrafią odróżnić ziarna od plewy i zdarza się, że zaczyna krążyć jakaś, jakieś kazanie, jakieś nauczanie które jest po prostu złe które nie jest biblijne i widząc to, że to już nie pierwszy raz pojawiają się takie kwiatki, no widzimy potrzebę jednak pielęgnowania tutaj w naszej społeczności, wśród nas, bracia, siostry, bliższej społeczności. To nie oznacza, że gdzieś tam nie ma dobrych rzeczy. Oczywiście, że jest wiele dobrych rzeczy, ale też jest dużo złych rzeczy. I szczególnie osoby młode w wierze. Osoby, które jeszcze nie przeczytały całej Biblii, raz, drugi, trzeci, dziesiąty, nie potrafią odróżnić. Jest wielu ludzi, którzy z Biblią w ręku, świadkowie Jehowy, adwentyści i inni, również w ewangelicznych kościołach, niestety nie mówią prawdy o Bogu, nie mówią prawdy o Chrystusie, albo tą prawdę deformują, przedstawiają w taki sposób, który nie przynosi pożytku. I no jest niestety dzisiaj dostęp do wszystkiego. I z tego względu też widzimy większą potrzebę. Wiem, że nie wszyscy są w stanie być w środę, kiedy tutaj mamy też wspólne rozważanie słowa, modlitwę. Co prawda jest transmisja, można posłuchać, ale, ale widzimy taką potrzebę rozmawiania ze sobą na tematy biblijne, rzeczywiście zadawania pytań, sprawdzania, czy to, z czym się stykamy, Rzeczywiście jest zdrową nauką, rzeczywiście jest czymś, co nas prowadzi bliżej do Chrystusa, czy jest czymś, co ma pozór prawdy, co ma tylko niestety jakąś otoczkę biblijnej nauki, ale nie jest biblijną nauką. I tego jest pełno. Tak zawsze było, to nic nowego, to nie to, że internet, to internet po prostu to udostępnił na większą skalę. Jest tego dużo więcej, jest łatwy dostęp do tego. Kiedyś trzeba było pójść kupić książkę, zapłacić, człowiek się zastanawiał, wybierał, a dzisiaj po prostu łatwo jest tego dziadostwa, tego śmiecia internetowego nałapać i co gorsza jeszcze zakażać tym innych, rozsyłać to, więc tak jak mówię, nie mamy recepty, nie wiemy jak stawiać temu czoła, ale chcemy próbować, chcemy podejmować ten trud. I, i dać możliwość nam częstszej społeczności ze sobą, szczególnie tym, którzy mieszkają dalej. Nie wszyscy są tutaj miejscowi, nie wszyscy mają blisko, niektórzy mają dalej, więc z tego względu też chcemy umożliwić większej liczbie osób taką bliższą interakcję. Tak jak mówię, to jest pomysł, do jeszcze do obgadania, przedstawiam wam to do rozważenia, jak macie jakieś uwagi, pomysły, rozmawiajmy o tym I, być może po wakacjach jakoś się za to technicznie weźmiemy. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, jeszcze Adaś coś ma. Brat Łukasz w świadectwie zrobił nam tutaj niezłą reklamę, mówiąc o naszej społeczności, że tutaj widzi miłość braterską. I to do czegoś zobowiązuje takie imię, że tak powiem. Cieszymy się, że, że tak jesteśmy postrzegani, ale powiem tak, ciesząc się z tego, co, co Pan Bóg pozwala nam tutaj doświadczać, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że nie chcemy poprzestawać na tym, ale chcemy więcej i z takich bardzo przyziemnych, praktycznych sposobów i tutaj zachęta do tego, żebyśmy Praktykowali to, że zapraszamy siebie na jakieś spotkanie, czy to na obiad, czy nie wiem, gdzieś się przejść na miasto, coś po prostu się spotkać, zadzwonić, umówić się, spotkać, zaprosić, żeby to się działo. Mamy cały tydzień, tak? I czasami cały tydzień przeleci, a fajnie by było wykorzystać ten czas, który mamy. Nie mamy go za dużo. Tutaj bardzo fajnie akurat widać w życiu brata Łukasza, że Pan Bóg tak pokierował, że umiał powiedzieć stop, żeby poświęcić czas rodzinie czy w Kościele. I wiem co mówię, bo sam ostatnio bardzo dużo pracuję i widzę jak bardzo cenne, wartościowe, dobre i co by tu jeszcze nie powiedzieć, pozytywnego jest to, gdy się z kimś spotkać, porozmawiać, coś zrobić wspólnie. Zachęta taka dla każdego. Bracia i siostry, zachęcam teraz jeszcze dalszej społeczności. Tam stoły, co już, już widzę, coś tam jest rozstawione, coś do picia jest, jakieś drobne przekąski Także kontynuujmy naszą społeczność przy stołach, czy nawet tutaj sobie siedząc, rozmawiając.